Program polskiego Radia minęła północ, jest poniedziałek, 27 kwietnia. Krzysztof Zeblewski zapraszam na serwis Trójki. Ćwierć miliarda złotych na dzieci chore na raka, rekordowa zbiórka influencera Łatwoganga. Donald Trump powtarza, że nie wyśle na razie negocjatorów na rozmowy z Iranem. Nie wszystkie pociągi wrócą dziś na linię otwocką. Na odcinku Warszawa Wawer-Otwock pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane. Ponad 250 milionów złotych, tyle na walczące z rakiem dzieci, podczas historycznej transmisji internetowej zebrał Łatwogang. Pod jego blokiem po zakończeniu streamu stali młodzi fani, którzy dziękowali. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Za co tak naprawdę dziękujecie? Za to wszystko, za tą całą zbiórkę i za to wszystko, jak ten kraj teraz się pięknie pogodził, prawda? Teder, Hupeja wiadomo, bardzo fajnie. Jestem dumny z Polski. W tym roku naprawdę było ciężko. Jest duży kryzys w służby zdrowia, natomiast ta akcja pokazuje, że jest nadzieja, szczególnie w narodzie, gdy się jednoczymy. No mi też chyba najbardziej co zaimponowało to, jak naród się właśnie zjednoczył, tak to powiedzmy, z tą całą akcją. No, 250 milionów to naprawdę niesamowita suma pieniędzy. Łatwo Gang jedyne, o co apeluję po zakończonej akcji, to to, by 26 kwietnia został Narodowym Dniem Walki z Rakiem u Młodych Pacjentów. Laurów i podziękowań przyjmować nie chce. Nie skupiajmy się w ogóle na mnie. Ja jedyne, co mam do powiedzenia, że super, cieszymy się tym, co zrobiliśmy chyba. Ja tutaj w ogóle nie jestem żadną postacią, piękną rzeczą, cudem. Zrobiliśmy coś pięknego jako Polacy i, i to w sumie tyle. Ostatecznie transmisja, którą śledziły miliony Polaków zakończyła się odliczaniem przed 22, a próg 250 milionów udało się przekroczyć tuż po oficjalnym zakończeniu akcji. Do akcji influencera łatwo ganga wrócimy w poranny, name. zapraszamy do trójki po 6.30. Donald Trump nie planuje wysłania negocjatorów do Pakistanu na rozmowy z Iranem, przynajmniej w najbliższym czasie. W wywiadzie dla telewizji Fox News prezydent USA oświadczył, że może prowadzić negocjacje telefonicznie. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Donald Trump tłumaczył się z niedoszłych negocjacji z Iranem, które rzekomo miały się odbyć w Pakistanie. Nie będziemy wysyłać ludzi, żeby lecieli 18 godzin na spotkania, mówił Trump, sugerując, że to on odwołał negocjacje z Iranem. W rzeczywistości to Teheran nigdy nie zgodził się na rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i nigdy nie obiecał udziału w spotkaniu. W wywiadzie dla Fox News Trump powiedział, że teraz rozmowy z Teheranem będą odbywać się telefonicznie. Jeśli chcą rozmawiać, mogą przyjechać do nas albo zadzwonić. Mamy coś takiego jak bezpieczne linie, oświadczył prezydent USA i podziękował Pakistanowi za dotychczasową pomoc. Trump powiedział, że na razie Iran nie zgadza się na jego postulaty, w tym na całkowite pozbycie się programu produkcji broni jądrowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Przed Ministerstwem Finansów dziś pikieta pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To kulminacja trwającego sporu płacowego. Związkowcy domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. Zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego o 1200 zł brutto, przeciętnie dla pracownika dostosowanie odpowiedniej liczby pracowników do ilości nakładanych zadań. Mówi przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u Beata Wójcik. Związkowcy podkreślają, że liczą na porozumienie. Tylko część pociągów wróci dziś na linię Otwocką. Z powodu remontu przez ostatnie dwa tygodnie trasa była zamknięta. Prace miały potrwać 14 dni, ale przedłużą się o kilka, informuje Rafał Wielgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych. Ze względu na wydłużone prace przy budowie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym od poniedziałku 27 kwietnia na odcinku Warszawa Wawer Otwock na tory wróci jedynie część pociągów, które były zaplanowane w rozkładzie jazdy. Na odcinku warszawa wawer otwock pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane. Pociągi kolei mazowieckich KM mogą kursować w ograniczonym zakresie. Zastępcza komunikacja autobusowa zostaje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek słoneczny, choć miejscami może się chmurzyć. Na północnym wschodzie słabe, przelotne opady deszczu. Będzie od 9 stopni w Suwałkach do 15 w Zielonej Górze i Krakowie. Autopromocja. Ledwie trójkowy ekspres wyruszył pierwszego dnia wiosny w Dziewiczy Rejs trzeciego sezonu, a za oknem już prawie maj. Czas nie czeka na nikogo.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 Jacek Hawryluk, dobry wieczór. Dziś będzie przede wszystkim koncertowo, jazzowo i rockowo. Zapraszam. Razem ze mną w studiu przy Myśliwieckiej Rafał Błaszczak, gitarzysta zespołu Niechęć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Ciebie, witam słuchaczy trójki i dzięki za zaproszenie. Założyciel, mózg operacyjny, lider, wszystko się zgadza? No wiesz, chyba tak. Ja na koncertach w zeszłym roku przedstawiałem się jako jedyna osoba, która grała na śmierci w Miękkim Futerku, która była naszym debiutem, więc no, ta ciągłość jakoś tam spoczywa na moich barkach, ale, ale wszyscy są bardzo ważni. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo spotykamy się, zdałem sobie sprawę, to tu, to tam, ale wreszcie spotykamy się w studiu radiowym. A powód jest oczywisty. Właśnie ukazała się wasza koncertowa płyta, płyta Niechęci, zatytułowana 2025. Materiał został nagrany Podczas koncertu 10 września 2025 roku w klubie Mechanik na warszawskim Mokotowie, to jeśli dobrze liczę, Rafale, osiągacie właśnie pełnoletność. 18 lat grania. Myślisz, wiesz, to, to troszeczkę polega na tym, żeby patrzeć do przodu, niż, a nie do tyłu. Dlatego zaskoczyłeś mnie, musiałbym te liczby porachować. No, debiut był w 12, więc mamy, no, no tak wiesz, no, powoli się zbliżamy, tak. Debiut płytowy. Debiut płytowy, tak. A zespół powstał? I wiesz co, to bardzo trudno uchwycić, bo podejrzewam, że to potwierdziłaby ci większość zespołów, większość artystów, że to trochę trudno powiedzieć. Ja żywot bytów artystycznych liczę jednak od debiutu, bo trzeba spotkać właściwych ludzi, gdzieś na początku spotyka się nie tych idealnych, rozgląda się. To czasem trochę trwa i na to pytanie powiem ci, że nie potrafię odpowiedzieć. No bo jeśli 12 od debiutu płytowego, no to w żaden sposób nie będzie 18, ale w informacjach, <grym> które podawaliście... Nie, 14, rok, bo mamy 26. No właśnie, no właśnie, w informacjach, które podawaliście, pojawiał się rok 2008, stąd ta 18 u mnie się wzięła. To była taka proto-niechęć, która nazywała się Hajcunk i ona faktycznie czasem przez publicystów bywa łączona, no ale gdzieś tam dziesiąty, jedenasty, co, coś w tym stylu. Historie zespołu mierzy się z reguły wydawanymi płytami, czy też muzykami, którzy przychodzą i odchodzą, wreszcie koncertami, czy całymi trasami koncertowymi, których się nie zapomina, to Rafale, gdybyś miał wskazać takie najważniejsze punkty w historii niechęci, to na które momenty padłby twój wybór? No to jest, wiesz, bardzo ciekawe pytanie. Na pewno te momenty, które formowały się no do tej pory dwa takie główne składy, czyli gdzieś tam ten, ten jedenasty rok dawno temu i rok popandemiczny, dwudziesty drugi trzeci, kiedy po różnych zawieruchach pandemicznych, które sprawiły, że właściwie połowa składu zupełnie bezkonfliktowo i bezkoizyjnie, ale no, zmieniła się, to to są bardzo ważne momenty, bo rodzą się nowe przyjaźnie, nowe relacje, nowa energia, która idzie w muzykę. Na pewno, wiesz, no, odlicza się to, tak jak powiedziałeś, też płytami, no bo to siłą rzeczy po prostu, nominalnie, a koncerty, no koncerty zawsze były dla nas najważniejsze, no, to, to jest myślę, jądro tego zespołu myślę, że zagraliśmy ich no, coś około 400, więc trudno, żeby któryś z nich konkretnie był jakimś wyznacznikiem, ale one, nawet jeśli nie będą tym wyznacznikiem chronologicznym, to myślę, że będą tym sensem w tym wszystkim. Prowadzisz jakiś spis, archiwum? Nie. <śmiech> nie macie biografa? Nie, wiesz, ja nie, nie jestem szczególnie nostalgiczny. To mhm. jakby bardzo polega na tym, żeby patrzeć do przodu, a nie do tyłu. No. Od pewnego momentu można sobie je zlokalizować, po prostu Gdzieś tam w zakładce i na Facebooku, no, ale od pewnego momentu. Niechęć fani jazzu nazywali rokowym, fani roka jazzowym. Zresztą, Wy sami tak się określaliście. Czy ta formuła wciąż jest aktualna? No na pewno, wiesz, ja w ogóle cieszę się, że dożyliśmy już takich czasów, w którym w tej nowej muzyce jazzowej, ona ma tysiąc nazw, ja lubię określenie post-jazz, ale kilka godzin temu była na antenie audycja młody polski jazz, tak nazywamy to różnie bardzo. I w tej chwili ten eklektyzm jest już właściwie takim progiem wejścia. No, dzisiaj to jest już coś zupełnie normalnego i ja bardzo się cieszę, że żyjemy, tworzymy, popularyzujemy w takich czasach, w których już nikt się temu nie dziwi, że to, to jest już normalne. No na pewno po pandemii kolejnym bardzo mocnym wpływem była przerozmaita muzyka elektroniczna, którą na tej ostatniej płycie bardzo mocno słychać i, i pewnie tych wpływów dałoby radę wyłapać jeszcze ileś tam, ale no tak, tak, no w niechęci chodziło o to, żeby to nie był zespół po Bożemu przypisany do jednego gatunku. Ale gdy zakładałeś ten zespół, no, do końca nie wiemy kiedy go zakładałeś, jak już wiemy z tej hmm. rozmowy, no ale wtedy kiedy to się stało, to jasno mówiłeś, że w Niechęci jest miejsce i dla zawodowców rasowych jazzmenów i dla samouków bez szkół muzycznych, tylko pasjonatów. To czego ty, właśnie taki samouk, wspaniale osłuchany gitarzysta, amator, nauczyłeś się grając w Niechęci? No wiesz wszystkiego. Wszystkiego, bo rzeczywiście, no z jednej strony, wiesz, no, na saksofonie mamy absolwenta kopenhaskiego konserwatorium RMC. Nasz pianista studiował, z tego co pamiętam, kontrabas, fortepian, kompozycję i dyrygenturę. E, niczego nie skończył, bo wszystkim się znudził. A, a z drugiej strony, ja nigdy w życiu rzeczywiście nie byłem na ani jednej lekcji muzyki, to prawda. Więc czego ja się od tych ludzi nauczyłem? No całkowicie wszystkiego. Nie ciągnęło cię na taką lekcję, jedną czy drugą? Te lekcje się odbywają, wiesz, my spotykamy się, gotujemy sobie dzban herbaty i pracujemy nad y, kolejnymi utworami. No i ten wspomniany eks-student y, dyrygentury, fortepianu, kontrabasu i... I czegoś tam jeszcze, wiesz, no, no, no, no pokazuje mi, przesuń tu jeden palec i zobacz, że to zabrzmi. No i ja mówię, no tłumacz, no i w ten sposób to się wszystko tak bardzo organicznie, naturalnie trochę dzieje. Czyli w niechęci wszystko powstaje kolektywnie. No jest bardzo różnie, bardzo różnie. Czasem jest tak, że któryś z kolegów przynosi, wiesz, gotowy projekt, no i... Potem nad tym pracuje się wspólnie. No. I później mówi ci, przesuń palec w lewo albo w prawo i tak będzie dobrze. <głos> <głos> <głos> też, też, też, też. ale ta, ta praca organiczna na próbach też jest bardzo fajna. Też jest bardzo fajna, bo to zaczyna y, wtedy żyć. No. Pamiętam... Y A No są jakieś dominanty, <głos> wiesz, no, w obecnym wcieleniu najwięcej y, tak tradycyjnie rozumianych kompozycji wnieśli nowi. Przede wszystkim saksofonista Aleks, no, który na poprzednią płytę napisał tych... Y, utworów najwięcej. No ale później ta praca, która dzieje się przed wejściem do studia jakby jest już jak najbardziej kolektywna. No i to, co zresztą legitymizuje sens wydawania płyt koncertowych między innymi, to też, że granie tych numerów przez ileś tam miesięcy na żywo też się bardzo zmienia. To o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Natomiast pamiętam jakąś rozmowę z tobą, w której powiedziałeś, że gitara jazzowa to czyste zło. Strasznie mi się to spodobało wówczas. Podpisuję się. Bo zrozumiałem że klasyczna gitara jazzowa to nie twoja bajka, że do twojego świata należą Felston Moore, Kim Gordon, Sonic Young, Lurid, Velvet Underground, może także zespół Morphin i tak, tak dalej. Tak, tak, to oczywiście. jaki jest ten twój dzisiaj dekalog? Czy nadal uważasz, że ta gitara jazzowa to jest zło? Trochę tak, wiesz, ja, ja, ja rzeczywiście nie lubię. Gitara ma coś takiego, że trąbka czy saksofon, jeśli poleci po tych skalach, pasażach, to to zabrzmi dla nas fajnie. A w przypadku gitary to zabrzmi dla mnie w każdym razie nudno. Ja w ogóle nie lubię gitarzystów, którzy bardzo szybko przebierają palcami, wiesz, i, i odgrywają to, czego się nauczyli. Dla mnie akurat gitara zawsze była takim najbardziej może fajnym, bo organicznym sterownikiem do tych wszystkich dziwnych urządzeń pogłosowych, do wszelkiej maści modulatorów, echa i, i takie gitary pewnie najwięcej słucham i, i taką też staram się do tego zespołu wnosić. To jaka jest ta gitara w niechęci, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ty jesteś trochę takim kontrolerem całości. Gdzieś tam obserwujesz to, co dzieje się na scenie, że oddajesz pola swoim kumplom, którzy tam brylują i szaleją. No jasno, oczywiście. Na tym to w dużej mierze polega, wiesz, tak, tak, absolutnie tak, no. Ja w tym zespole no, staramy się, żeby każdy robił to, co potrafi najlepiej, więc jeśli ci absolwenci jak przed chwilą rozmawiają, no to po co ja mam się na te sorówki z nimi ścigać, ja staram się tworzyć pewną atmosferę, pewien pewien klimat y, tym instrumentem i, i, i wydaje mi się, że on chyba ma duży udział w stworzeniu brzmienia tego zespołu, ale to też jest taki moment, gdzie szczerze i wygodnie mogę się zawsze wiesz, wymigać, mm -hmm. mówiąc y, nie mi to oceniać, bo faktycznie nie mi to oceniać. Wracamy do Klubu Mechanik, tak jest. Y, jeśli pozwolisz. <śmiech> Skaczemy sobie ruchem konika y, szachowego. Co ty na bezdech? Jak najbardziej super. Ja w ogóle kocham wszystkie te numery, bo to jest ciągle jeszcze świeże, ciągle jeszcze nowe. Pojawiają się tam też premierowe utwory, więc y, wybieraj y, podług uznania. Rafał Błaszczak, gitarzysta zespołu Niechęć, gości dziś w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Rafale, to może teraz przedstawimy zespół. Ja podam nazwisko, a ty powiesz kilka miłych słów, bądź mniej miłych o każdym z muzyków. No, będzie trudno niemiłych, bo ja ich bardzo kocham wszystkich. Świetnie. Ale... Zaczynamy. Dominik Mokrzewski, perkusja. Ojejku, filozof z wykształcenia, fenomenalny, perkusista, niesłychanie otwarta głowa, żarłok, człowiek, który wszystkich przytula i bez przerwy się śmieje. <śmiech> Maciej Szczepański, gitara basowa. No też, jakby, wiesz, człowiek, który taki grów, jakiego my potrzebujemy, rozumie bardziej niż ktokolwiek, kogo znam. No, człowiek pełen sprzeczności, jak się śmiejemy, szatanista, bo Maciek w młodości słuchał bardzo mocnej, Y, muzyki z drugiej strony, ojciec trójki dzieci, m, nauczyciel norweskiego, no, niesamowicie utalentowany, wrażliwy, fajny facet. Naprawdę uczy norweskiego? Y, tak, znaczy precyzyjnie prowadzi taką szkołę. Mm -hmm, dobrze, to później porozmawiamy. Y, Michał Załęski, czyli wszelkie instrumenty klawiszowe. To jest nasza zakładka dzikość. To jest właśnie wspomniany, tak jak rozmawialiśmy o tych studiach kontrabasowych, fortepianowych, kompozytorskich i dyrygenckich. Jest to człowiek, który no, ma niesamowitą wiedzę, niesamowite wyczucie, taki nasz mały geniusz, ale też człowiek, który ma w sobie prawdziwą dzikość i, i za to go... Bardzo, bardzo kochamy. W niechęci przewija się od samego początku kwestia tych atawizmów, które są dla nas bardzo ważne. Muzyka wydaje nam się istotnie no, najlepszym kluczem do, do tej sfery takiej pierwotnej, nieuporządkowanej w człowieku. I kiedy Michał się pojawił w 2016 czy 2017 w zespole, to mogliśmy się tymi tematami naprawdę zająć. Cudowny człowiek. I Alex Klaw, saksofon tenorowy i barytonowy. Faktycznie, barytonowy też u nas przede wszystkim tenorowy, mm -hmm. ale też y, elektronika. No to facet o niezwykłej historii, wiesz, urodzony w Chicago, wykształcony w Kopenhadze. Śmiejemy się, że największy z nas patriota Polski, ale z amerykańskim paszportem. Facet y, niesamowicie zdolny, niesamowicie wrażliwy. Bardzo duże takie połączenie poglądów, wrażeń y, też na, na, na przestrzeniach pozamuzycznych. I, I jakby facet, który w pewnym momencie, zresztą jak wszyscy oni, bo żaden z nich nie grał od początku, wręcz uratował ten zespół, wniósł nową treść, nową energię, dokładnie wtedy, kiedy był na to idealny moment. Wspaniały muzyk i wspaniały gość. To jak go znaleźliście? O wiesz, no to niejednokrotnie na koncertach opowiadałem tę historię, że jakby w poniedziałek zrozumiałem, że z wielu powodów, pozbawionych jakichkolwiek konfliktów, zapewniam ta wspólna droga z poprzednim saksofonistą się skończyła. Rozmawiałem o tym z kolegami. Na szczęście ten saksofonista dzień później do mnie zadzwonił z podobną opinią. Jakby więc wszystko w dużej przyjaźni. No i w tym momencie mówię, no fajnie, no zabiłem zespół, bo, bo, bo nie widziałem osoby, którą chciałbym widzieć w tym miejscu. No i tego samego dnia pojechałem sobie rowerem na jazdów, a potem zajechałem do Spatifu, gdzie grał krakowski skład Aleksa. Wszedłem na tę salę. No i Zobaczyłem, przepraszam Cię Aleks, że tak instrumentalnie, ale y, wszystko czego szukałem. No, rzeczywiście w pewien sposób y, bardzo nowoczesnego podejścia do muzyki, ale kompletnie nieoderwanego od melodii, co czasem y, w nowocześnie grających saksofonistach mnie denerwuje. Nie, no właśnie ogromna melodyjność, wrażliwość, ale też bardzo nowoczesne myślenie, podłączone komputery, sterowniki. Czyli poszedłeś po koncercie, pogratulowałeś i powiedziałeś, y, masz nową robotę. No poniekąd żartujemy, że daliśmy w łeb i wrzuciliśmy do bagażnika, mm -hmm. ale no tak to było, jak mówisz. On oczywiście przez chwilę starał się zadzierać nosa, ale po, po chwili przyznał, że zna i ceni naszą twórczość i bardzo chętnie będzie z nami pracował. No i, no i trwa to, nie wiem, trzeci, czwarty rok, no fajnie, fajnie. Mhm. Naprawdę jest to człowiek, który wnosi dużo energii, dużo kreatywności, bardzo, bardzo bliski. No to już mamy skład, że tak powiem, załatwiony. Wiesz co, chodzi mi po głowie już od jakiegoś czasu... To jedno pytanie i nigdy ci go nie zadałem. Czy myślisz, że w niechęci jest miejsce na wokalistę na przykład? Powiem ci dlaczego, bo gdy słucham tego utworu Bezdech zawsze, mhm. to ja mam wrażenie, że to jest taka pieśń bez słów, że tam już w końcówce słyszę takiego wokalistę, który po prostu daje z siebie wszystko, a wy dajecie taki niesamowity zupełnie podkład. To jest szeroki temat. Ja w ogóle od lat i tacy bardziej nobliwie podchodzący do muzyki instrumentalnej takie osoby karcą mnie. Ja w ogóle nazywam nasze utwory piosenkami konsekwentnie od samego mm -hmm. początku. I to wrażenie, o którym ty mówisz i to moje nakładanie, żartobliwe słowa piosenka na te utwory, myślę, że wiąże się właśnie z tą melodyjnością, że niechęć jest dzika, jest rockowa, jest punkowa, ma w sobie mnóstwo energii, natomiast zawsze bardzo ważna jest dla nas ta melodia. i Ta melodia może ci się tak kojarzyć i też wiesz, nie mam wątpliwości, że to kiedyś się wydarzy, no my nie jesteśmy na to zamknięci, nie, nie, no rzeczywiście y, troszkę o tym sobie rozmawiamy, jest to trudne, bo na tej scenie jazzowej, post -jazzowej, w tej chwili bardzo aktywnej, dużej w Polsce, właściwie wszyscy już te featuringi z wokalistami i raperami zrobili, więc w tym momencie jest to już y, takie dość oklepane, no trzeba by mieć na to jakiś fajny pomysł, ale gadamy o tym. No, taki głos, który wbije wszystkich fatel po prostu. No, tak, no, tak to jest, jest to jeden, jeden jeden czy taki tekst, który wiesz, wbije wszystkich w fotel. No tak, no coś mhm. coś tym to, to to na pewno kiedyś się e, wydarzy. Płyta koncertowa nagrana 10 września ubiegłego roku w klubie Mechanik na warszawskim Mokotowie. Mówiłem ci to już, bardzo się cieszę z tego wyboru, bo to u mnie za miedzą, niemal po drugiej stronie ulicy. Pamiętam, zapraszałeś mnie na ten występ, niestety nie byłem wtedy w Warszawie. Żałuję, bo po wysłuchaniu materiału wiem... Że było gorąco. I teraz tak, Rafale, macie w dyskografii materiał koncertowy, nagrany w katowickiej hipnozie w 2018 roku. To skąd ta potrzeba kolejnej płyty koncertowej? Uważałeś, że ten aktualny skład niechęci z 2025 roku trzeba utrwalić na żywo dla potomności? To jest znowuż złożone pytanie, dlatego, że nagrywanie płyt koncertowych jest jakiegoś rodzaju świętem dla zespołu, bo to się stosunkowo rzadko dzieje, z przyczyn takich wręcz praktycznych. No, kosztuje to niewiele mniej niż nagrywanie płyty studyjnej. Siłą rzeczy medialnie ma trochę mniejsze oddziaływanie, bo często odwołuje się do materiału z poprzedniej płyty, dlatego my dwukrotnie dawaliśmy też premierowe rzeczy. Natomiast jest to niesamowicie fajna sprawa, bo pracujesz w studio. My owszem, w studio zawsze gramy na tą, jak to się popularnie mówi, setkę na żywo, no bo taką muzykę pewnie trudno nagrać inaczej. Ale jednak są to rzeczy nowe, świeże i później wydajesz tą płytę, zaczynasz grać te koncerty i te 20-30 koncertów później te utwory są już kompletnie inne tak naprawdę. No to rozmawialiśmy. Przed chwilą, no, że pierwszy single Reckless Things miał, nie wiem, 6,5 minuty, ten sam utwór na płycie koncertowej ma 16,5 minuty. No i to też nie chodzi o to, żeby zanudzać przeciągając, nie. Ale po prostu też ci ludzie, którzy na koncertach są niesamowicie ważni, przynoszą energię. Też grając te utwory wraz z przyjaciółmi zespołu zaczynasz się nimi bawić, one, one zmieniają kształt i... Tak naprawdę rok, pół roku po wydaniu płyty, one mają już inny kształt. Moim zdaniem być może prawdziwszy. Mm -hmm. Bo wiesz o tym doskonale, że często dokonuje się na płytę wyboru z kilku koncertów, innym razem podejmuje się decyzję o wydaniu płyty po wysłuchaniu nagrań z różnych miejsc. Wy zagraliście, powiedziałbym, wabank, bo założyliście, że to w Mechaniku w Warszawie Odbędzie się świetny koncert, który warto wydać na płycie. Nie bałeś się nieco, że coś może nie zagrać? Dwukrotnie tak było, bo ten koncert w hipnozie to też jest rejestracja jednego wieczoru wtedy na zaproszenie festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Teraz był to wynik no, wspólnego pomysłu z nowym wydawcą, żeby coś zrobić szybko, bo stosunkowo niedawno ukazał się poprzedni materiał studyjny, wiesz, nie towarzyszyła temu żadna ideologia, tak naprawdę, gdy, gdy, gdyby był taki pomysł, żeby nagrać 4-5 koncertów, to żadną ujmą by to dla mnie nie było, no. Byłoby to, wiesz, no bardziej skomplikowane, tak naprawdę na pewno technicznie wymagałoby większych nakładów, też jakby każda sala ma swoje brzmienie i jakby z jednej strony płyty nagrywane w różnych miejscach koncertowe, bo jest takich płyt przecież mnóstwo, dają artyście tę możliwość wyboru. Ale wtedy te utwory tak naprawdę zawsze inaczej brzmią. Nie sposób y, złapać takiego spójnego soundu do tego wszystkiego. Tak jak mówiłem, płyty koncertowe bardzo często powstają z inicjatywy osoby, która jest skłonna to sfinansować, hmm. więc jakby Tauron Nowa Muzyka zaprosił nas na taką akcję w hipnozie tutaj, po nawiązaniu współpracy z nowym wydawcą zastanawialiśmy się, co zrobić szybko, no i tak bardzo organicznie z obu stron w jednym momencie padło. No dobra, no to robimy koncertówkę, no to ja to, no, no super, też chciałem to zaproponować, ale zróbmy to szybko, zróbmy to teraz, bo zespół jest w trasie, Zespół jest w, w gazie, jak to się z przymrużeniem oka mówi, więc zróbmy to szybko. Zrobiliśmy to szybko. Tu rzeczywiście było ryzyko z tym Mechanikiem, który okazał się absolutnie fantastyczny. No właśnie, to Mechanik miał wolne po prostu, tak? Nie, wiesz co, ja, nie, to był nasz pierwszy koncert jakby w ogóle w Mechaniku. Nie graliśmy tam nigdy wcześniej, więc rzeczywiście jakieś ryzyko, gdzie w Warszawie są kluby, no, w których graliśmy niezliczoną ilość razy, no z zaprzyjaźnionymi bardzo ludźmi, którzy prowadzą spaty, Policzyliśmy, że graliśmy tam 14 razy, a ten mechanik był na świeżo. Natomiast potrzebowaliśmy salę, która jest w stanie upchnąć te 400 osób, a, a, a nie 200. Potrzebowaliśmy też sali, y, która ma fajną akustykę bardzo i ja tam byłem wcześniej na koncercie znanego ci na pewno zespołu Alameda 5 mhm. i bardzo spodobało mi się, jak ta sala brzmi. Bardzo mi się spodobało, jak to jest y, nagłośnione Poza tym, no też potrzebowaliśmy sali, która jest większa, ale to nie są krzesełka, chodziło o utrzymanie tej takiej no, energii klubowej, koncertu stojącego i, i te wszystkie, wiesz, no, to się wszystko tak zbiegło, to było bardzo spontaniczne, bardzo szybko ten pomysł powstał i został zrealizowany. No, zeszliście ze sceny 10 września ubiegłego roku i co, wiedziałeś, że się udało, że macie dobry materiał? To jest taka polska choroba, że trzeba być skromnym. Można być nie, jakby... nie bądź skromny. Powiedz <śmiech> szczerze, jak było. Tak, oczywiście tak. I, I w ogóle jakby chciałbym, żeby tak było zawsze, ale muszę powiedzieć, że w ogóle te koncerty grane po pandemii są dobre. Po mm -hmm. prostu no, to, że ci ludzie wracają, to, że ta niechęć jest ostemplowana tymi soldatami, to, to, to nie jest bez powodu. I rzeczywiście my zawsze bardzo stawiamy na energię tych koncertów, no też gdzieś tam w międzyczasie urodziła się jakaś taka dziwaczna koncepcja, te koncerty trwają pół godziny i nasi sympatycy bardzo, bardzo to lubią i no ja osoby, które nie były na naszym koncercie zachęcam, mam przekonanie, że nie będą rozczarowane. To ile daliście sobie na tym koncercie takiej już totalnej wolności, bo że lubicie improwizować, to wiem. Sam wspomniałeś, finałowy utwór na pójcie, Nowe Płuca, no to kawał muzyki, 16 minut. Mieliście jakieś takie, powiedziałbym, ustalone normy, poza które nie wychodzicie, czy była już totalna wolność? Nie, na tym koncercie nie i na żadnym koncercie nie. To musi być ta spontaniczność, to musi być ta otwartość, wiesz, żeby w pełni odnieść się do twojego pytania. Też muszę powiedzieć, że niechęć nie jest zespołem grającym free dress, że to zawsze było nasze założenie, że tej zaplanowanej historii do opowiedzenia i tej spontaniczności, która ją na żywo zmienia, to ma być tak 50 na 50, bo... Nie, użyłem tego słowa free, wiesz, jako, jako ja jako wiem. takiej wolności. W, ja wiem, w waszej formule Tak, tak. natomiast no, na free tyle razy w życiu się zachwyciłem, co wynudziłem, więc tutaj było założenie od początku, że najpierw tworzymy pewien schemat narracyjny. Ja wierzę, że muzyka instrumentalna jest też opowiadaniem historii i zawsze staramy się, żeby tak było. Natomiast nie, no, na, na koncertach nie było w trakcie nagrań ani hipnoza, ani mechanika, ani nigdy nie było takiego założenia, że czegoś tam nie wolno. No, jeśli ktoś jakby złapie jakiś pomysł, którym chce nas zarazić i ciągnąć w jakąś stronę przez 10 minut, no to my się tylko i wyłącznie cieszymy, bo w tym zespole mamy do siebie zaufanie po prostu. Ale y, założeniem było, że pojawią się nowe kompozycje, takie jak opium na przykład. Absolutnie tak. No, zależało nam tak jak i na poprzedniej koncertówce, żeby tam było z 20 minut premier muzyki, żeby to nie był tylko taki dodatek, epilog, tylko też coś, co pokaże nowy kierunek. Niechęć w klubie Mechanik w roku 2025 i taki tytuł nosi ta płyta po prostu 2025, tak żeby potomni wiedzieli, tak brzmieliśmy. Z jednej strony tak, a z drugiej strony, wiesz, ten zeszły rok był dla nas bardzo szczególny, bardzo wyjątkowy. Na tych koncertach działy się szalone rzeczy. Wiesz, nagle zorientowaliśmy się, że jest już całkiem duża grupa ludzi, która podąża za nami na kolejne koncerty w kolejnych miastach. Trasa ma 12 koncertów, a rekordzistka była na 10, no. No I... co dziwnego, no masz fanów po prostu. No odkąd istniał rock and roll? tak było. Oczywiście, my podchodzimy z pokorą i wdzięcznością do tych Osób, ale też jakby to był ten moment, kiedy ten nowy skład zaczął już grać też w pełni z samego siebie stworzony repertuar. I te koncerty było ich dużo, było ich ponad 30, co może dla pojedynczego, wiesz, muzyka, który dzieli się na 5 składów nie jest dużo, ale dla jednego zespołu z taką muzyką zaręczam, że jest to dużo i to była cała trwająca cały rok historia, jakby bardzo taka narastająca, ewoluująca. I że jak mi za 10-15 lat powiesz 2025 nawet gdyby ta płyta nie powstała, to ja przypomniałbym sobie koncerty. Koncerty, które rozrosły się do 2,5 godzin i tak dalej, więc, więc z jednej strony taki prosty stempel kiedy, a z drugiej strony na pewna symbolika tego zeszłorecznego czasu, który był dla nas po prostu koncertowy. Pierwsza płyta, o której wspominałeś, Śmierć w miękkim futerku, ukazała się w 2012 roku i była takim swoistym manifestem rokowej bezkompromisowości, ale także jazzowej otwartości. Miała być śmierć, więc była. Miało być to miękkie futerko, też było. Myślę, że ta dychotomia była czytelna. To gdyby dzisiaj ktoś zaproponował wam zagranie na koncercie debiutu od początku do końca, jak to się często robi, to byście przyjęli to wyzwanie, czy jest to dla was już materiał, powiedziałbym, historyczny? O, rany boskie, wiesz... Zwłaszcza, że jak wspomniałeś, jesteś jedynym członkiem zespołu, który pamięta te czasy. Tak, no musiałaby być to, wiesz, jakaś zupełnie magiczna okoliczność i pewnie też dużo pieniędzy, bo tak jak już pojawiło się dzisiaj w naszej rozmowie, ja zawsze się po tym podpiszę. Do przodu, nie do tyłu. Mm -hmm. W zeszłym roku mieliśmy płytę, dwa dni temu ukazała się płyta, a my już mamy większość materiału na kolejną płytę i te prace nad kolejnym nowym materiałem są już naprawdę bardzo, bardzo zaawansowane. Więc to, co jest emocjonujące, a w związku z tym prawdziwe i szczere, zawsze gdzieś tam staram się wierzyć, że trzeba postrzegać przed sobą, a nie za sobą. Jakby głęboko wierzę, że ludzie inteligentni nie używają takich słów jak nigdy i zawsze. Więc staram się ich nie używać. Nie wiem, czy na to miano tej inteligentnej osoby zasługuję. Natomiast kończąc, przydługi wywód, nie byłaby to moja inicjatywa, takie zagranie śmierci rocznicowe, całe i tak dalej, i tak no. dalej. Nowy materiał powstaje. Rozumiem, tak. że koncerty przed wami. Tak, jak najbardziej, to zapraszam, pozwolę sobie wszystkich twoich słuchaczy na nasze Instagramy, Facebooki. Tam już w tej chwili jest opublikowana lista kilkunastu koncertów na ten rok i ta liczba będzie się zwiększać. Państwo zaplanują spotkać się z nami, polecamy. Wracacie na OFF Festiwal, to wiemy. Tak, rzeczywiście, tutaj ta premiera tego 25 tak troszkę wlatuje na koniec sezonu klubowego, więc kilka plenerów przed nami i festiwale, właśnie między innymi OFF. A taką zasadniczą trasę klubową, która jest dla nas zawsze bardzo ważna, rozpoczynamy jesienią i to będzie połączenie dwóch wątków. Z jednej strony to będą w większości miast koncertowe premiery tego 2025, ale też postaramy się, żeby to był taki cykl, który ze słuchaczami uprawiamy od lat, czyli na chwilę przed wejściem do studia. Nie wiemy, kiedy wejdziemy do studia, ale wiemy, że jesienią chcemy pokazać słuchaczom bardzo dużo nowej muzyki. Jak czujecie się w waszej nowej wytwórni? SP Records? Zacnej? Dobrze się czujemy. Bardzo, bardzo dobrze się czujemy. Fajnych jakby... macie kolegów. <laughs> Fajnych, tak, wiesz, no trochę z innej bajki, ale, ale to też jest przykład może właśnie, że ta wytwórnia szuka też jakichś nowych świeżych wątków i, i, i chwała. Tak jak Wy szukacie. Cały czas za to. Tak, jak, tak jak my, nie, no bardzo mili ludzie. Ta współpraca trwa krótko wbrew pozorom. Myśmy ją po prostu tak intensywnie skopa zaczęli tą koncertówką, ale nie no, jest bardzo miło. No ale wznowili chyba wam także pierwszą płytę, prawda? No i będą wznawiane kolejne. Ojej, wiesz, no to dżentelmenom nie wypada rozmawiać o Wiadomo. nakładach mhm. takich, a nie innych. Natomiast rzeczywiście w twórczości instrumentalnej, z elementem improwizacji i tak dalej, tak dalej, jest tak, że ten temat, którego dżentelmeni nie poruszają, pojawia się w wyniku i w konsekwencji koncertów. Natomiast te płyty bywają jakiegoś rodzaju problemem nieustanne i wznawianie, i tak dalej, tak dalej wytwórnia, o której mówisz radośnie się też podjęła powznawiania tych wszystkich płyt, co jest bardzo fajne, bo ludzie strasznie suszą nam głowy, że tych starszych płyt, zwłaszcza na winylach, nie da się już kupić ani na koncertach, ani w ogóle, więc jakby będziemy je sukcesywnie wznawiać. Miło nam się rozmawia, ale mam dla ciebie smutną informację. Czas bo... nam się no skończył. No właśnie, musimy się omówić na spotkanie numer dwa. To powiedz bardzo mi chętnie. jeszcze, czego gitarzysta nie-jazzowy Rafał Błaszczak słucha dla relaksu, gdy już objawia się niechęć do niechęci? Nie da się, jakby ja nie umiem na takie pytanie odpowiadać, bo ja po prostu słucham wszystkiego. Mam może lekkiego bloka na latynoską muzykę do tańca, nie przepadam, ale już w tej chwili to, co w tych fawelach robią w temacie techno, mm -hmm. transu, tribali, już jest fascynujące. Nie no, jakby wszystkiego, wszystkiego, naprawdę wszystkiego. Pan nie tańczy. A skąd wiesz, że nie przepadam? No przed chwilą powiedziałeś. <laughs> no tak, to się łączy bezpośrednio. Co tam wczoraj słuchałem? Prezentowaną chyba przez was płytę Antropoceno, przedziwaczną. Wspaniała. Tak. Przedziwaczna, mm -hmm. przedziwaczna mm -hmm. przeoryginalna. No, ciekawe jak ten materiał zabrzmi na żywo, bo to piekielnie, trudne do nagłośnienia założenie. Ale czego ja tam jeszcze słuchałem? No Słuchałem sobie... Klipin hip-hopowego też pewnie Ci znalega. no to, to to jakby nie można się ograniczać do żadnego gatunku. Nie można. Rafale, bardzo dziękuję Ci za wizytę w Trójcy. Ja również bardzo dziękuję. Rafał Błaszczak był moim gościem. Ja Państwu także bardzo dziękuję. A kolejne spotkanie w audycji Samocha za tydzień. Do usłyszenia. Jacek Hawryluk.